To są informacje Polskiego Radia 24. W środę liderzy węgierskich partii politycznych spotkają się z prezydentem. Cel i temat rozmów pozostaje nieznany. Są podejrzani, spowodowanie karambolu, zostali zatrzymani. W wyniku zdarzenia zginęły wczoraj dwie osoby. Za kilka miesięcy pierwsze prace budowlane portu Polska. Konieczne jest jeszcze przeprowadzenie wywłaszczeń. Minęła 20 Damian Szpyra. Zapraszamy. Liderzy trzech partii na Węgrzech zostali wezwani przez prezydenta. W jakim celu? Nie wiadomo, gdyż ostateczne wyniki wyborów parlamentarnych mają być znane dopiero w sob w, sob w środę. Tymczasem lider zdecydowanej większości, Peter Modzior, ponownie zaapelował do głowy państwa, by ten podał się do dymisji. Peter Modior po raz kolejny wezwał prezydenta do ustąpienia. Zagroził impeachmentem, bo jego partia będzie mieć dwie trzecie w Zgromadzeniu Narodowym. Ale nie chce się bawić w prawnika, szczególnie z kiepskim adwokatem, jakim jest prezydent. Chce, aby zachował resztki godności i odszedł z urzędu, bo nie potrzebujemy marionetek mafii, powiedział Peter Modior. Dodał, że prezydent nie może sprawować urzędu, bo legitymizował nielegalne działania Fidesu jako prezes Trybunału Konstytucyjnego, a potem prezydent. Trwiętka, Polskie Radio Budapeszt. Peter Mocior zaapelował też do prezydenta Węgier, aby ten nie zwlekał ze zwołaniem sesji inaugurującej pracę nowego parlamentu. Konstytucyjny termin upływa 13 maja. Komentatorzy i eksperci pytają, co dalej ze Zbigniewem Ziobro i Marcinem Romanowskim. Politycy PiS otrzymali azyl polityczny na Węgrzech, ale teraz po wygranej Tisy jej lider zapowiedział, że stracą oni ochronę prawdą. Prawicowi politycy powinni wrócić do kraju i odpowiedzieć na stawiane im zarzuty, mówił na naszej antenie poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zębaczyński.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 Drugi z naszych dzisiejszych politycznych gości podkreślił, że Zbigniew Ziobro nie musi jeszcze wracać do kraju. Zdaniem Kazimierza Smolińskiego Sprawa i Sprawiedliwości decyzja Petera Modziora zostanie poprzedzona decyzją administracyjną i być może postępowaniem sądowym. Są dwie instancje i tutaj jeden i drugi polityk ma prawo się odwywać od tych decyzji, jeżeli rzeczywiście zostaną zmienione. No bo to były decyzje administracyjne związane z udzieleniem azylu.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 Star budowy portu Polska coraz bliżej. Prace rozpoczną się we wrześniu, zapowiedział wiceminister infrastruktury Maciej Lasek. Pierwszymi robotami będzie przygotowanie gruntu i palowanie, czyli budowa fundamentów przyszłego terminala lotniskowego i węzła kolejowego. Maciej Lasek podkreślił, że w tym roku rozpoczną się także inne prace.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 Przed nami chłodna noc we wschodniej połowie kraju, zwłaszcza na Podlasiu, gdzie termometry wskażą około 1 stopnia. Poza tym od 3 stopni w Warszawie do 9 na Górnym Śląsku. Padać nie powinno, wyjątkiem są okolice Szczecina, gdzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Jutro w ciągu dnia deszczowo zrobi się w pasie od całego Pomorza po Dolny Śląsk. Na pozostałym obszarze słonecznie. Temperatura maksymalna we wtorek od 13 stopni na północy, 15 w centrum i na wschodzie, do 17 na południowym zachodzie. 5 minut po godzinie 20. Wieczór w Polskim Radiu 24. A w studio Sylwia Urban. Dobry wieczór, Sylwio. Dobry wieczór. A jeżeli ty, to wiem, że będzie sport motorowy w sporcie. Tak, będzie, gdyż wczoraj zakończyły się dwa rajdy z udziałem Polaków. W jednym rajdzie jechali Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak, a w drugim Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Ten pierwszy to rajd Mistrzostw Świata, rajd Chorwacja. a ten drugi to trening w Hiszpanii do Mistrzostw Europy, bo Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk w tym sezonie będą startować w Mistrzostwach Europy, ale oczywiście nie tylko o rajdach będzie w tym magazynie sportowym mowa. Wiem, ale ja lubię brum brum. Lubisz brum brum, będzie brum brum, ale będzie też siatkówka, koszykówka, tenis, więc będzie sporo się działo. A zaprasza Sylwia Urban. Przed nami prawie pół godziny spotkania ze sportem. Na początku najnowsze i najważniejsze sportowe wiadomości dnia. W Gliwicach trwa ostatnie spotkanie 28. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Piast podejmuje Pogoń Szczecin i do przerwy, bo w tej chwili trwa przerwa, Piast przegrywa 0 do 2. Hubert Hurkacz wskoczył na 63. miejsce po udanym starcie w Monte Carlo, gdzie dotarł do 1.8. finału nowym Liderem światowego tenisa został Janik Sinner. Włoch w Monako pokonał w finale Carlosa Arcaraza i wyprzedził go w zestawieniu o 110 punktów. Sinner rozpoczął właśnie swój 67. tydzień na szczycie, co pozwoliło mu przebić wynik Hiszpana. W czołówce sporo się działo. Oprócz zmiany lidera, także kanadyjczyk Felix Ożer Aliasim oraz amerykanin Ben Shelton zanotowali awanse na siódme i ósme miejsce. Natomiast Włoch Lorenzo Musetti zaliczył spadek na dziewiątą po z kolei pauzujący przez kontuzję Kamil Majchrzak zajmuje obecnie 72 miejsce. W rankingu tenisiste Iga Świątek zachowała czwarte miejsce. Do podium brakuje jej zaledwie 15 punktów, które dzielą ją od amerykanki Kokogów. Na szczycie pozostała białorusinka Aryna Sabalenka z ogromną przewagą nad Kazaszką Jeleną Rybakiną. Większość zawodniczek odpoczywała w ostatnim tygodniu, co przełożyło się na brak rewolucji w tabeli. Magdalena Fren Obroniła 39. pozycję, natomiast Magdalinet nieznacznie spadła na liście najlepszych tenisistek świata z 55. na 56. miejsce. Polska Agencja Antydopingowa oficjalnie uniewinniła siatkarza Bogdanki Kiluk Lublin Mikołaja Sawickiego. Wszystko zaczęło się w maju ubiegłego roku, gdy w organizmie zawodnika wykryto rzekomo Modafinil. Sawicki został natychmiast zawieszony co postawiło jego karierę pod znakiem zapytania. Siadkarz nie poddał się jednak i zaskarżył metody badawcze polskiego laboratorium. Przełom przyniosły dodatkowe testy wykonane w zagranicznym ośrodku z akredytacją ŁADA. Ponowna analiza próbki A dała wynik negatywny. Eksperci nie znaleźli żadnych śladów zakazanej substancji. W obliczu tych faktów Polada umorzyła postępowanie. Sawicki jest już w pełni oczyszczony z zarzutów i może skupić się na walce o medal ale obecnie wraz ze swoim zespołem awansował do półfinału Plus Ligi i właśnie dzisiaj, przed chwilą, Bogdanka rozpoczęła pierwszy półfinał z projektem w Warszawie. Czy Sawicki jest w składzie i co dzieje się na parkiecie? Pytam o to Grzegorza Nowaczyka. Dobry wieczór Grzesiu. Dobry wieczór Państwu. Cześć Sylwia. Na razie projekt Warszawa prowadzi z Bogdanką Lug Lublin 11 do 9 i zapowiada się, że będzie to pojedynek wagi ciężkiej. Naprawdę tutaj bardzo dużo e, się dzieje na boisku. Były bloki, były asy serwisowe, były też bardzo e, mocne ataki z jednej i z drugiej strony. No i tutaj emocje bardzo duże. Jeżeli chodzi o Sawickiego, Mikołaja Sawickiego, to na razie jednak w kwadracie dla rezerwowych i nie ma się co dziwić, bo ta cała sytuacja, to całe nieszczęście, które dotknęło Sawickiego blisko rok temu, spowodowało to bardzo długą przerwę dla niego w treningach, bardzo długą przerwę od grania. No i też widać to trochę po Sawickim, nie będę może się jakoś wysłośliwiał bardzo, ale to nie jest jeszcze taka postura świadkarza jaka być powinna, chociaż on widać, że nie poddaje się, on walczy o to, żeby wrócić do jak najlepszej dyspozycji, żeby być nie tylko w składzie Bogdanki lub Lublin, ale przed tym całym nieszczęściem był też w krągu zainteresowanie do świadkarskiej reprezentacji. Prezentacji Polski. Na razie patrzymy na wynik tego spotkania 11 do 11. Bardzo dziękuję za relację i do usłyszenia za kilka minut. Tymczasem siatkarki Pałacu Bydgoszcze zajęły siódme miejsce w Mistrzostwach Polski. W drugim meczu o tę pozycję w Ekstraklasie ponownie pokonały Chemika Police. Tym razem na wyjeździe 3 do 1. Natomiast teraz Jan Pachlowski podsumuje sezon zasadniczy koszykarskiej ligi NBA, który właśnie się zakończył. Dobry wieczór Janku. Witam, dzień dobry z mojej perspektywy. Jeszcze na początku, gdy ten sezon wystartował i były pierwsze tygodnie, to wydawało się, że Oklahoma City to jest drużyna, która oczywiście broni mistrzostwa, była tak rozpędzona, że być może pobije tutaj wszystkie rezultaty drużyn, które, tak jak podkreślamy, notowały najwyższe wygrane, najwięcej wygranych w sezonie zasadniczym, 72. Ten rekord, przypomnę, kilka lat temu został pobity właśnie do 72 spotkań przez Golden State Warriors, ale tak się się nie stało, chociaż tutaj obrońcy tytułu Filadelfia zdecydowanie, nie, przepraszam Oklahoma zdecydowanie wygrała rywalizację na zachodzie, na wschodzie tutaj wygrana Detroit Pistos. My też przyglądamy się jak po zmianie klubu grał Jeremi Sochan. Jeremi Sochan wczoraj przeciwko Hornet uzyskał 12 punktów, 20 minut. Tutaj oczycy co prawda przegrali z Hornet 90 do 110, ale ten wynik i ten mecz nie ma dla nich większego znaczenia, bo już wiadomo było przed tą ostatnią kolejką sezonu zasadniczego, że Nix zajmą trzecie miejsce w tabeli konferencji wschodniej i tutaj to był najlepszy występ w barwach nowojorczyków od momentu, kiedy pod koniec tutego Sochan przyszedł do tego klubu, ale też trzeba być tutaj zgodnym, że szkoleniowiec Nix wystawił raczej zawodników rezerwowych tak, tak aby przed playoffami dać Odpocząć swoim najlepszym graczem. A tutaj Jeremy Sohan był kilkakrotnie doceniany i wyróżniany przez amerykańskich komentatorów telewizyjnych w tym spotkaniu. Posłuchajmy. Sohan, jak we've bardzo strong defender. Sohan, it's the three. To wiemy przed pierwszą rundą playoffs, Na pewno to, że Knicks zagrają z Atlantą Hawks. Przypomnę, że play toczą się do czterech wygranych, a Cleveland Cavaliers z Toronto Raptors to wschód, a w konferencji Zachodniej Denver Nuggets z Minnesota Timberwoods i Los Angeles Lakers z Houston Rackets. Na swoich tutaj przeciwników czekają jeszcze Oklahoma City Thunder i San Antonio Spurs oraz Detroit Pistons, już wspomniane, i Boston Celtics. To jest druga drużyna po sezonie zasadniczym konferencji wschodniej. Przypomnę Państwu, że nie tak dawno, kilka lat temu, NBA, aby uatrakcyjnić koniec sezonu zasadniczego, prowadził tak zwaną fazę play-in, czyli e, drużyny z miejsca od 7 e, do 10 rywalizują o dwa ostatnie miejsca w, w tutaj tych rozgrywkach już w, drugiej rundy i w, w przypadku w, turnieju play-in to m, m, mamy tutaj m, spotkania jutro pierwsze Heat Hornets i e, Blazers Suns, potem Magic z Filadelfią i Warriors Clippers. Warriors i Heat są tutaj w trudniejszej sytuacji, bo dziesiąte miejsca i aby dalej muszą wygrać dwa spotkania i aż dwa na Bardzo dziękuję za relację. To był Jan Pachlowski. A teraz jeszcze raz dowiedzmy się, co słychać w hali warszawskiego Turwaru, gdzie siatkarze Politechniki grają z Bogdanką Luk Lublin w pierwszym meczu półfinałowym Plus Ligi. Ponownie zgłasza się Grzegorz Nowaczek. Na razie gospodarze przegrywają 14 do 15 Przed chwilą ich trener Kamil Lepka poprosił o czas Żeby tutaj jakoś tę grę poprawić No i na razie nie ma efektu Właśnie Bartosz Bednosz zepsuł atak Zaatakował w połowę siatki I kolejny punkt na koncie Bogdanki Lublin, która prowadzi już 16 do 14 Ten mecz bardzo ważny Oczywiście w kontekście walki o Mistrzostwo Polski Kto tutaj okaże się lepszy w tej rywalizacji do dwóch zwycięstw. Ten zagra w wielkim finale przegrany. Oczywiście będzie walczył o brąz, ale oba zespoły myślą tu tylko i wyłącznie o jednym, o tym, żeby trafić do finału. Oprócz tego, że te dwa zespoły walczą o Mistrzostwo Polski, to ważne jest tutaj to, że Spotkały się one też w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, no i tam okazał się lepszy projekt Warszawa, który pokonał najpierw Bogdankę Lublin u siebie 3 do 1, a na wyjeździe wystarczyły mu wtedy już tylko dwa sety, dwa te pierwsze sety wygrał, ostatecznie przegrywałem co prawda spotkanie 2 do 3, no ale awansował do turnieju Final Four i wyeliminował Bogdankę Lublin z tych rozgrywek, więc na pewno gracze z Lublina będą chcieli się tutaj odgryźć za to, no i zrewanżować projektowi za te straty w europejskich pucharach. Teraz na tablicy wyników 15 do 16 przegrywa projekt, ale z piłką już na zagrywce Jakub Kochanowski już ją podrzuca. Już tutaj całuje, już będzie zagrywał, dobrze na drugą stronę, na do Leona, ten niepewnie przyjmuje, piłka rozegrana właśnie do niego i bardzo dobry atak Leona, nie zdołał obronić tej piłki Kochanowski, jest następny punkt na koncie Bogdanki lub Lublin, 17 do 15, jest to dwupunktowe prowadzenie, już zbliża się ten set do końca, więc ważne na pewno to prowadzenie, dla gości w tym dzisiejszym meczu 17 do 15 i będzie zagrywała Bogdanka. Już piłka na drugiej stronie przyjmuje Wojtaszek do Bednoża. Rozegrana ta piłka i dobry atak po rękach Bartosza. Bednoża tym razem zaatakował dobrze, tym razem trafił w te ręce zawodników blokujących. Piłka wyszła na out, No i będzie. Możliwość do odrobienia tych strat na zagrywkę wchodzi już rozgrywający projektu Jan Firlej. Już się skoncentrował, zobaczył jak ustawieni są rywale, też na Leona, głównie te zagrywki chodzą na Leona, ten atakuje teraz nieudanie, możliwe tutaj rewanż ze strony projektu, ale nie ma tej piłki dla projektu. Bednosz Oblok odbił ją, a ta spadła w boisko po stronie zespołu z Warszawy. No i na tablicy wyników projekt 16, Bogdanka Luklubin 18. I z pewnością zapowiada się bardzo zacięte spotkanie. A kto wygra? No cóż, zobaczymy za mniej więcej dwie godziny. Bardzo dziękuję za relację. To był Grzegorz Nowaczyk. Przypomnę, że wczoraj w pierwszym meczu półfinałowym w drugiej parze Warta Zawiercie wygrała z Asseko Resovią 3 do 0, a półfinałowa rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw. Kilka najbliższych minut w magazynie sportowym w Polskim Radiu 24 poświęcimy tenisowym kortom, a właściwie Hubertowi Churkaczowi i Idze Świątek. Hubert ma za sobą w miarę udany turniej w Monte Carlo, w którym dotarł do trzeciej rundy. A Iga od dwóch miesięcy nie grała, ale zmieniła w międzyczasie trenera, którym został Hiszpan Francisco Korocz. Do sytuacji Igi Świątek i Huberta Hurkacza w rozmowie z Piotrem Dąbrowskim odnosi się były znakomity Deblista. Marcin Matkowski. Hubert po turnieju w Monte Carlo możemy powiedzieć, że nastąpiło przełamanie z drugiej strony, jeżeli chodzi o przygotowania. Zbudował niesamowitą masę mięśniową, dyspozycję budował przez kilka miesięcy. No i teraz przynosi to chyba owoce, prawda? Po dwóch miesiącach słabych startów Huberta po Australii. i Jego dwa zwycięstwa z rzędu. W bardzo wyrównany mecz, w więc na pewno jest to bardzo dobry prognostyk. Wszyscy mamy nadzieję, że już będzie szło ku lepszemu, czyli Hubert wróci do swojego dobrego grania, gdzie był postrachem dla najlepszych, a wygrywał naprawdę z bardzo nowymi zawodnikami. Oczywiście jeszcze druga droga przed nim, bo przypomnij Hubert był e, przez pół roku, w zeszłym roku kontynuowany nie grał, więc na pewno miało to wpływ na jego granie, na jego powtarzalność na korcie. Dobra postawa, prognostyk, trzymy zagrane mecze, dwa wygrane na ziemi. Liczymy na więcej, ale na pewno mam nadzieję, że to będzie już pozytywny trend e, u Huberta. Powiedzmy też o tym, jak ważny jest trener, no bo Hubert przez wiele lat współpracował z Craigiem Boytonem, później był to duet doradców, powiedzmy, Ivan Lent, Nikola Masu. No właśnie, jak pan postrzega teraz tę sytuację? No bo dla każdego tenisisty to jest taka, powiedzmy, niewygodna, kiedy no wciąż tego człowieka, który odpowiada za kwestie stricte tenisowe, nie ma. Tak, no Hubert rozmawiał się z Nikola Masu kilka tygodni temu po turnieju w Miami. Taką decyzję podjęli. Hubert czuł, że coś trzeba zmienić. Ma przy sobie również Mateusza Tercińskiego, który jest zim, więc na tyle najbliższe tygodnie startów myślę, że Hubert jest jest zabezpieczony, ale na pewno będzie szukał odpowiednią osobę, która da mu ten potrzebny impuls, ponieważ na takim poziomie trener jest no, niezbędny. Dobry trener, który się z tobą dogaduje, który wie, co zrobić, by zawodnik osiągnął maksymalne swoje rezultaty. Jest na pewno potrzebny. Natomiast Hubert ma o tyle komfort, że decyzję nie musi podejmować bardzo szybko, tylko może spokojnie rozejrzeć się za szkoleniowcem, który będzie dla niego odpowiedni. Wiadomo, że teraz wkraczamy szczególnie w Europie, nie tylko europejska mączka, ale później już turniej na trawie Wimbledon. Jak pan patrzy na tę dalszą część sezonu? Tak, Hubert, najważniejsze, żeby zapał pewność siebie wygrane mecze, żeby nie miał takich długich okresów bez wygranej, bo na pewno im więcej meczów zagranych, tym bardziej będziesz ograny, większa pewność siebie i to przełoży się na lepsze wyniki. Nie da się wyników od razu z niczego zrobić i wygrywać turnieje, więc to jest taki dość długi już żmudny proces, ale na pewno Hubert pokazał, że na ziemi może liczyć na dobre starty. Traba dopiero za dwa miesiące, więc spokojnie jeszcze ma do tego czas, żeby się skoncentrować na turniejach ziemnych, ponieważ jest dużo dużych turniejów. 500 -ki, 250, pięćdziesiątki, dwa Madryt, Rzym, no i oczywiście na końcu turniej Roland Garrosa, więc bardzo dużo punktów do zdobycia. Dobrze, że Hubert wrócił na to swoją ścieżkę dobrego grania. Chciałbym porozmawiać pośrednio o Rafaelu Nadalu, ale bardziej o Francisco Rodżu. No właśnie, jak pan patrzy na to, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o Sztapigi, no bo nie da się ukryć, że to jest trener nieoczywisty, ale też z drugiej strony ekstremalnie szanowany w całym środowisku. Taka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 Trawiastych. Myślę, że jej zależy na tym, żeby tam, gdzie jest jej królestwo, czy na ziemi, pokazać się z jak najlepszej strony. Iga Świątek już niedługo zagra w turnieju tenisowym w Stuttgarcie.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 Wielkiego pecha miał Belk, Thierry Neville, również w Hyundai'u, który był liderem rajdu, ale na ostatnim odcinku specjalnym uszkodził zawieszenie i ostatecznie zajął 20. miejsce. Na 11. pozycji w klasyfikacji generalnej uplasowała się polska załoga Toyota GR Yaris Rally 2, Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak. W klasie WRC 2 zajęli 8. miejsce, a w Challengerze 6.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 Dodam, że dla Polaków był to dopiero pierwszy rajd w tym sezonie. W Mistrzostwach Świata prowadzi Katsuta, który o sześć punktów wyprzedza dotychczasowego lidera, waliczy Kelfina Iwansa, także kierowcę Toyoty. Następny rajd to rajd Wysp Kanaryjskich, który odbędzie się w ostatni weekend kwietnia. Tymczasem już w najbliższy weekend Raid Sierra Morena w Hiszpanii rozpocznie sezon rajdowych Mistrzostw Europy do których szykują się Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Polacy pojadą z Kodą Fabią RS Rally 2. W tym samym aucie wygrali treningowy rajd też w Hiszpanii, rajd Laliana w kategorii aut Rally 2, który składał się z 10 odcinków specjalnych o łącznej długości blisko 108 kilometrów. Polacy triumfowali z przewagą ponad minuty nad drugą załogą. Marczyk jest więc zadowolony z tego treningu. Rajd Lalana kończymy jak jako najszybsze auto kategorii Rally 2. To było dobre przetarcie przed zbliżającym się rajdem Sierra Morena. Podobnie jak w zeszłym roku, zdecydowaliśmy się na ten start. Natomiast po zeszłorocznych doświadczeniach, wiem, że Lalana pomimo, że przyczepna, kręta, asfaltowa różni się trochę od rajdu Sierra Morena, więc nie skupialiśmy się tak bardzo na ustawieniach, którymi się zajmiemy jeszcze na jednym oficjalnym dniu testowym przed samym rajdem. Natomiast skupiliśmy się na feelingu, wyczuciu jazdy. Rozpoczęliśmy rajd naprawdę dobrym tempem. Następnie byliśmy w stanie kontrolować tę rywalizację. W końcówce nie przycisnęliśmy na maksa, natomiast mam nadzieję, że trochę jeszcze więcej prędkości pokażemy już w przyszłym tygodniu na rajdzie Sierra Morena. Jesteśmy z Szymonem Grani, cieszymy się z tego, z tego weekendu i to była dobra jazda do naszej strony. I jeszcze Szymon Gospodarczyk, pilot Mikołaja Marczyka. Za nami świetny rajd, wygraliśmy tak naprawdę z samochodami Rally 2, dobry trening, przetarcie przed Sierra Morera, dużo zróżnicowanych odcinków, dużo różnych setupów, także cieszę się, że byliśmy w stanie trzymać tempo i pojechać dobry rajd. W Mistrzostwach Europy wystartuje oczywiście więcej polskich załóg. Wśród nich będą także Mistrzowie Polski Jakub Syty. Pierwsza runda Mistrzostw Europy już w najbliższy weekend rajd Sierra Morena. A dziś w magazynie sportowym to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.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 Następnie do sprowadzenia go do Polski i ogłoszenia mu zarzutów. Śledczy chcą postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów, w tym najpoważniejszy kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Marcin Romanowski również usłyszał zarzuty dotyczące nadużyć finansowych. Po południu amerykańskie okręty rozpoczęły blokadę cieśniny Ormus. Prezydent Donald Trump ostrzegł, że statki, które zbliżą się do amerykańskiej blokady, zostaną natychmiast wyeliminowane. Działanie Stanów Zjednoczonych to akt piractwa, uznał rzecznik irańskich sił zbrojnych. Cieśnina Ormus to jeden z najważniejszych strategicznie punktów żeglugowych świata. Przepływa przez nią około 20% światowego transportu ropy naftowej i gazu LNG. Ograniczenie ekranów w przedszkolach i zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych. Takie zmiany wejdą w życie od 1 września. Ministerstwo Edukacji przygotowuje reformę kompas jutra, mówi wiceszefowa resortu Katarzyna Lubnauer. Szkoła musi się zmieniać, bo zmienia się świat. Dlatego też od 1 września ograniczamy nie tylko ekrany w przedszkolach, tak żeby dzieci niezbyt szybko wchodziły w ten świat cyfrowy, ale również wprowadzamy zakaz telefonów w szkołach podstawowych, zarówno na przerwach, jak i na lekcjach, który będzie miał formę rozwiązania ustawowego. Od nowego roku szkolnego obowiązkowa dla wszystkich uczniów będzie edukacja zdrowotna. Nieobowiązkowy będzie jednak moduł dotyczący wiedzy seksualnej. Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła 20 milionów złotych kary na spółkę XTB. Według KNF, firma świadcząca usługi maklerskie przekazywała nierzetelne informacje klientom, które mogły wprowadzać w błąd. Odnosząc się do tej decyzji, spółka XTB wskazała, że decyzja nie jest ostateczna trwa analizowanie uzasadnienia, by zdecydować o ewentualnych dalszych krokach prawnych. 32 minuty po godzinie 20. Wieczór w Polskim Radiu 24. Michał Strzałkowski już obok mnie. To oznacza, że zaraz będziemy dowiadywali się tego, co na świecie się dzieje. No, dobry wieczór, się, Dobry wieczór, Michale, ale tak naprawdę to dzieje się u naszych bratanków, Węgrzy wybrali, no i co będzie dalej? Jak myślisz? No dalej będzie zmiana rządu, dalej będzie zmiana węgierskiej polityki wewnętrznej, i będzie zmiana polityki zagranicznej Węgier. Tylko pytanie właśnie, w jakim stopniu ta polityka zagraniczna się zmieni i myślę, że też wiele osób w Europie właśnie bardzo chętnie by się tego jak najszybciej dowiedział. No, i ty się zaraz będziesz opytał swojego gościa, a właściwie to swojej gościni, Michał Szczalkowski. Świat w powiększeniu. I jeszcze raz Państwu dobry wieczór, a moim Państwa gościem jest Aleksandra Krzysztośek z portalu focuseurope.pl. Dobry wieczór. Dobry wieczór Panu i dobry wieczór Państwu. Wciąż trwa liczenie głosów na Węgrzech i według najnowszych danych to wciąż są dane jeszcze z nie wszystkich komisji wyborczych. Mniej więcej 99% głosów jest już jednak policzone. I według tych najnowszych danych między 136 a 138 mandatów będzie miała partia TISA. 133 to większość konstytucyjna, więc tu już wydaje się, że nawet to podliczenie tych ostatnich ułamków, już procent właściwie tych głosów niewiele zmieni i prawdopodobnie ta konstytucyjna większość partii TISA się utrzyma. Sondaże pokazywały, że ta partia przed wyborami jeszcze ma największe szanse na wygranie tych wyborów, ale nie każdy sugerował to, że może ona mieć większość konstytucyjną, więc ta porażka Fidesz'u, porażka Wiktora Orbana jest bardzo, bardzo duża. Czy, czy Pani zaskoczona tym, że e, aż tak przytłaczająco wygrała na Węgrzech opozycja? Zaskoczona nie jestem, bo większość jednak sondaży tych, które można było uznać za niezależne od rządu Fideszu, Fideszu jednak wskazywały na, no, między, na około 10 punktów procentowych przewagi tis -y nad, nad, nad Fideszem. Natomiast jestem tutaj pozytywnie zaskoczona postawą Wiktora Arbana, temu trzeba przyznać, bo... To nie było żadnych takich protestów w stylu Donalda Trumpa, który przegrał z Joem Bidenem tak, w 2020 roku, tylko tutaj było jednak uznanie swojej porażki natychmiast, tak? jeszcze mimo tego, że nie mamy wciąż oficjalnych wyników wyborów. To tutaj od razu w czasie wieczoru wyborczego była deklaracja, że będziemy służyć państwu z, z opozycji. Tak? Jak z tym służeniem państwu, no to już każdy może ocenić, natomiast no, ta postawa była jednak, no, trzeba przyznać, honorowa. Yeah. <laughs> Tak, to prawda. Wiktor e, Orban e, miał dość szybko zadzwonić do Petera Mądziora z e, gratulacjami i uznać tę swoją e, porażkę. E, zwolennicy Tisy, czy właściwie można powiedzieć przeciwnicy Orbana, bo wśród osób głosujących na Tisę -y to, to, to było też sporo takie, które mówiły otwarcie. Ja po prostu chcę odsunięcia Orbana od władzy, to Tisa ma na to największą szansę, głosuje na tę partię, choć nie do końca się utożsamiam z tym, co ona sobą reprezentuje, czy z postulatami, czy z poglądami, jakie e, prezentują choćby lider tej y, partii, y, no, to, to, to sugeruje, że uda się na Węgrzech stworzyć bardzo stabilny rząd. O ile się nie okaże, ta partia TISA jakąś kompletną niespodzianką, bo tak naprawdę to nawet pytałem węgierskich dziennikarzy. Oni sami mówili, że nie do końca wiedzą, kto dokładnie w tym parlamencie się ostatecznie znajdzie. Znaczy, co to są za ludzie? Tak, no to jest bardzo młoda partia, tak, która no, istnieje zaledwie kilka lat. No też Zwróćmy uwagę, że to kompletnie nam przebudowuje węgierski parlament, bo jeśli spojrzymy, jak to wygląda w tej chwili, no to no 135 mandatów miała koalicja rządząca w tej już upływającej kadencji, tak? A y, drugą największą partią, no też partią, no koalicją, no to była koalicja, która się utworzyła ad hoc przed tamtymi wyborami poprzednimi w 2022 roku, żeby y, pokonać Orbana, tak? To była bardzo bliźniacza sytuacja, przypomnijmy, jak u nas w 2023 roku, kiedy się partie zjednoczyły przeciwko PiSowi, tak? I, i no, no wtedy się nie udało pokonać Orbana, no ale no tutaj y, pojawił się ten czarny koń w postaci Tisy i w tym momencie już ta y, pozostała taka, powiedzmy, demokratyczna opozycja, ona się już nie dostaje do parlamentu. W parlamencie będą tylko trzy partie. Będzie TISA, będzie FIDES i, i będzie no, skrajnie prawicowa partia Ruch naszej Ojczyzny. Więc tutaj mamy kompletną zmianę sytuacji, jeśli chodzi o węgierski parlament. Nie będzie żadnej lewicy, bo TISA to też jest partia, która raczej po, na, po prawej stronie się plasuje sceny politycznej, więc właściwie żadnej lewicy, żadnych liberałów. No, no, część powiedzmy polityków TISA to są politycy o centrowych poglądach, a tylko część. Tak, no warto zwrócić uwagę tutaj na przynależność do partii europejskich, tak? Tym bardziej, że jest ona w tej chwili dużo bardziej miarodajna niż wtedy, kiedy Fidesz należał do, do Europejskiej Partii Ludowej, czyli był de facto sojusznikiem Platformy Obywatelskiej jeszcze wówczas i, i PSL-u. No teraz Fidesz należy do nowej frakcji patrioci dla Europy, która no jest, no trzeba powiedzieć, skrajnie prawicowa. Natomiast TISA jest właśnie częścią EPL-u, Europejskiej Partii Ludowej, więc jest w jednej frakcji z Koalicją Obywatelską i psl -em. No i rzeczywiście ten profil jest w dużej mierze zbliżony do, do Koalicji Obywatelskiej. Nawet powiedziałabym, że jest przechylony w prawo w stosunku do, do, do KO, bo jednak nie zapominajmy, że Madziar no to jest y, były sojusznik Orbana, tak? I jeśli spojrzeć, Tutaj niektóre portale przygotowały bardzo takie ciekawe zestawienie, w których sprawach w parlamencie europejskim TISA głosowała tak samo jak Fidesz. I tych spraw jest sporo i te wśród y, tych spraw są migracje chociażby. Jest bezpieczeństwo żywnościowe, ale co dziesiąta z takich spraw dotyczyła też bezpieczeństwa, obronności i wojny między Rosją a Ukrainą. To jest bardzo ciekawe. To prawda. Sam Peter Modzior dzisiaj powiedział, że on e, uważa oczywiście, że ta wojna na Ukrainie powinna się zakończyć, że co nie przechodziło Wiktorowi Orbanowi przez gardło, że to Rosja jest krajem, który Ukrainę zaatakował, że Ukraina ma prawo do suwerenności, integralności terytorialnej w takich granicach, jakie uznaje prawo międzynarodowe, więc tam to było oczywiście bardzo, bardzo dużo różnych y, y, słów, które absolutnie Wiktorowi Orbanowi przez gardło nie przechodziło, a które no w większość przywódców europejskich mówi bez żadnego trudu, ale z drugiej strony y, Peter Modzior powiedział, że gdyby do niego Władimir Putin zadzwonił, to on byłby z Putinem porozmawiał, nie, nie stawiałby tutaj żadnej blokady, nie, nie odcinałby się od Rosji. Więc rzeczywiście to, to nie jest takie do końca stanowisko jak, nie wiem, powiedzmy po polskiego rządu na przykład, prawda? Tak, tak. Tutaj my, u nas była taka sytuacja, że zarówno PiS miał bardzo stanowczą pozycję w sprawie Ukrainy, ale koalicja obywatelska miała podobne, tak, mniej więcej, prawda? A tutaj no, no jest taka sytuacja, że to podejście Madziarona no jest dwucorową. rzeczywiście mówi o, o konflikcie między Rosją a Ukrainą, mówi jasno, ale z drugiej strony mówi, on kto jest ofiarą, się... kto jest napastnikiem, jasno tak, to mówi. Tak, tak, tak, jasno to mówi. Natomiast y, no, sprzeciwia się szybkiemu wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. Też y, no, mówi o odejściu od rosyjskich surowców, ale... No on wspomina bodajże o roku 2035, więc, takie, więc jeśli Unia chce zakończyć e, import rosyjskich surowców już praktycznie za rok, no to nie, no to ten plan e, Madziara się w to absolutnie nie wpisuje. I też warto zwrócić uwagę e, na to, co on ostatnio powiedział, że e, no jednak Rosja jest sąsiadem Węgier i, i nie ma sensu płacić więcej za surowce z innych źródeł, bo to wpływa negatywnie na konkurencyjność Unii Europejskiej. I warto zwrócić uwagę na reakcję Kremla na, na, na wynik tych wyborów. No wprawdzie tutaj Dmitrij Pieskow, czyli rzecznik Kremla, powiedział, że no, nieprzyjacielskim krajom gratulacji nie składamy. I to jest bardzo ciekawe w świetle tego. O, ostatnich wycieków, rozmów między Przyjarto a, a Ławrowem, który no, rozmawiali jak najlepsi przyjaciele. No właśnie, bo tutaj dodajmy, że tu, tu mówił Pieskow o tym, że tym nieprzyjaznym krajem Węgry są i teraz po wyborach i były przed wyborami, bo na tej liście krajów nieprzyjaznych są wszystkie te, które jakiekolwiek sankcje na Rosję tak. wprowadzają. Na no a Węgry jako członek Unii Europejskiej w tych sankcjach muszą uczestniczyć. Tak, one wykorzystywały te sankcje dość pragmatycznie, czyli blokowały je, kiedy czegoś potrzebowały od Brukseli, natomiast ostatecznie te sankcje rzeczywiście, te kolejne pakiety sankcji zatwierdzały, bo sankcje jednak, żeby zatwierdzić sankcje, potrzebna jest zgoda wszystkich państw Unii. No ale tutaj Kreml powiedział, że czeka na stworzenie nowego rządu i liczy na pragmatyczną współpracę z, z Budapesztem, więc no, ta reakcja jest taka troszeczkę na poczekanie, ale taka dosyć chłodnomyśląca. Tak? No ale też warto zwrócić uwagę na reakcję Ukrainy, bo ona też nie była jakaś nadmiernie entuzjastyczna. Czyli do Kijów też zdaje sobie sprawę, że no, Maziar nie jest dla nich jakąś opcją marzeń, że no, jest lepszą opcją niż Orban, ale, ale też nie idealną. Chociaż z drugiej strony już cypryjska prezydencja na przykład dzisiaj poszła za e, ciosem i chce jak najszybciej wracać do dyskusji o tej pożyczce dla Ukrainy, którą e, Ukraina blokowała, chce przyspieszenia prac nad sankcjami na e, Rosję, no bo też tutaj oczywiście Budapest pod rządami Wiktora Orbana spowalniał to wszystko, rozwadniał, utrącał, przedłużał, e, więc e, no jednak jest mam wrażenie takie, poczucie jednak wewnątrz Unii Europejskiej, że, że coś się jednak wyraźnie, ale to wyraźnie zmieniło. Czy zmieni w najbliższych dniach, tygodniach. Tak, jeśli chodzi o pożyczkę, to, to, to Madziar ją popiera, Madziar jest jak najbardziej tutaj za. Natomiast jeśli chodzi o stankcję, zobaczymy. No... No tutaj na razie nie widać jakiegoś większego oporu, ale jeśli chodzi już o takie bardziej długoterminowe postulaty, no między innymi właśnie to członkostwo w Unii Europejskiej, no można się spodziewać, że tutaj jednak TISA będzie miała więcej wspólnego z Fideszem niż się wielu w Brukseli wydaje. No tak, e, oczywiście czas to pokaże, jak to będzie w praktyce wszystko e, wyglądało. Na razie szef Rady Europejskiej, Antonio Koszta, jest jednym z e, no, nie tak wielu jeszcze przywódców światowych, którzy mm, z Peterem Mądziorem porozmawiali, choć ta lista się coraz bardziej wydłuża. E, także polski premier Donald Tusk taką krótką rozmowę odbył. E, no i Bruksela ma być trzecim miejscem, które Peter Mondior po tym, jak zostanie premierem, ma wszystko wskazuje na to, że zostanie, chce odwiedzić. Najpierw Warszawa, potem Wiedeń, no i Bruksela na miejscu trzecim. No nie na pierwszym, może zwykle to w Polsce tak było, że Bruksela jest pierwszym miejscem odwiedzanym, choć też nie zawsze tak było, ale najczęściej przez premierów. To tutaj Bruksela jest na miejscu trzecim, ale to i tak jest wysoko. Wiktor Orban pewnie by na bardzo, bardzo dalekim miejscu tę Brukselę umieścił. Po prostu kiedy byłby szczyt, to musiałby tam pojechać. Tak, no ktoś tutaj ironicznie mógłby powiedzieć, że tutaj na liście priorytetów Orbana wyżej byłaby Moskwa niż Bruksela. To tutaj możemy tak ironizować. Natomiast jeśli chodzi o ten program wstępny y, wizyt Madziara, no to widać tutaj wyraźny trend, czyli najpierw współpraca regionalna, czyli najpierw Warszawa, najpierw Wiedeń, a później y, też instytucje Unii Europejskiej. No tutaj widać, że Madziar nie jest jakimś bezkrytycznym fanem Brukseli, ale jeśli chodzi grupę No możemy tutaj zauważyć, że będzie nam się kształtowała taka dwutorowa oś, bo z jednej strony będziemy mieli Donalda Tuska i Petera Madziara, którzy są tacy, no jednak bardziej po tej stronie chadecji w, w, w Europie, no a z drugiej strony będziemy mieli no, zaliczanych do prawicy, czy wręcz skrajnej prawicy Andrzeja Babisza i, i, i Roberta Ficę. Tak, to rzeczywiście bardzo ciekawie będzie, co się w grupie Wyszehradzkiej wydarzy i czy się uda ten, e, ten format jakoś mimo wszystko ożywić, bo e, do, oczywiście Robert Fico i Andrzej Babisz to politycy, którym zapewne bliżej i to o wiele do Wiktora Orbana, ale oni też miewali wielokrotnie takie pragmatyczne podejście do wielu spraw. Czy znaczy, mam wrażenie, że oni aż na takie zwarcie jak Wiktor Orban to z, z Europą iść nigdy by nie chcieli. Tak, i tutaj też bardzo była ciekawa reakcja, zarówno Babi, jak i Ficy, którzy no, nie upolewali nad przegraną Orbanem, mimo że wyraźnie go poparli przed tymi wyborami, ale pogratulowali Madziarowi, powiedzieli, że liczą na konstruktywną współpracę, że są bardzo pozytywnie nastawieni i Fico też właśnie powiedział, że liczy na odnowienie Grupy Wyszehradzkiej jako formatu. Tymczasem Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, komentując dzisiaj te wyniki wyborów na Węgrzech, yy, dodała też, yy, oprócz oczywiście gratulacji dla Petera Mądziora, że yy, takie przypomnienie, że właściwie to yy, trzeba ciągle na arenie Unii Europejskiej umawiać to odchodzenie od yy, obowiązku jednomyślności w sprawach zagranicznych. Na, ta dyskusja się zaczęła tak naprawdę właśnie od, od Węgier i od tego, że to Węgry blokowały różne rzeczy na arenie yy, unijnej, które dotyczyły polityki zagranicznej, czy to w stosunku do Rosji, czy to w stosunku do Ukrainy właśnie. No i teraz, kiedy to znika, w sensie ta blokada w postaci Wiktora Orbana, no to jednak dyskusja o zrezygnowaniu z prawa do weta w, w tematach zagranicznych, no ta dyskusja się nie kończy, a przynajmniej Ursula von der Leyen nie ma zamiaru jej kończyć. No, natychmiast ją przywraca. Tak, ale jednak mamy tutaj spory opór wśród państw Unii Europejskiej, jeśli chodzi o, o, o ten postulat. No, tacy, ja to mówię, najwięksi aktywiści unijni mówią cały czas o tym, o, o tym postulacie i mówią, że no nie może być tak, że państwa blokują, pojedyncze państwa blokują politykę Unii Europejskiej. No w takich sprawach jak chociażby sankcje, ale z drugiej strony jest, no Węgler wcale nie były jedynym państwem, które się temu postulatowi sprzeciwiały. No ale dyskusja na pewno pozostanie, no chociażby dlatego, że wciąż jest wielu takich premierów, którzy potencjalnie może nie w jednej sprawie, ale w drugiej sprawie będą te decyzje blokować. Jest Fico, jest Babisz, jest nie wiem, Georgia Meloni chociażby, która też w niektórych sprawach może postawić na swoim, więc no ta dyskusja, myślę, że jej kończenie w związku ze zmianą władzy na Węgrzech byłoby przedwczesne. Z drugiej strony mamy też w Unii Europejskiej takich, którzy po Orbanie bardzo mocno Płaczą. i mówię tutaj o różnego rodzaju grupowaniach prawicowych, niekoniecznie będących u władzy, bo bardzo mocno obolewali nad porażką Orbana w mediach społecznościowych tacy politycy jak Hart Wilders w Holandii, Santiago Abascal w Hiszpanii, politycy takiej skrajnej prawicy w bardzo wielu krajach europejskich, we Francji, politycy zjednoczenia narodowego. Nawet jeśli już mówimy o, o rządzących politykach, no to Georgia Meloni, premier Włoch, co prawda, pogratulowała Petrowi Madziarowi, co prawda, Powiedziała, że w bardzo wielu aspektach nie było jej po drodze z Wiktorem Orbanem, no, choćby właśnie kwestie relacji z, z Rosją i podejścia do Ukrainy, no, ale też powiedziała, że Wiktor Orban to jednak był polityk, który no takim, no, by, by to jednak, jednak go delikatnie pochwaliła, że takim był twardym, zdecydowanym politykiem broniącym konserwatywnych wartości. Więc no, są i tacy, co w Europie po Orbanie płaczą. E, tak, bo to jest duże osłabienie dla europejskich skrajnej chociaż, chociażby jakbyśmy spojrzeli na Yy, na tę grupę patrioci dla Europy. Tak? No, Hertwilder wspomniany tutaj. Yy, no, wybory prawie wygrał, ale tutaj prawie zrobiło dużą różnicę i nie jest tu władzy. St stracił tę władzę de facto. Yy, no, co tam jeszcze mamy? Ligę chociażby we, we Włoszech. No, niby jest w koalicji rządzącej, ale Matteo Salvini, no no jest jednak, ma mało do powiedzenia... No, George Meloni go zmarginalizowała. Tak, tak, zmarginalizowała, tak. No więc no, tutaj takim filarem jednak, no i Babisz wrócił do władzy, no rzeczywiście, ale tutaj takim filarem obok Babisza, albo nawet w większym stopniu niż, niż Babisz, był akurat Fidesz, który, który, którego ta władza była jednak, wydawała się stabilna. A, a teraz sytuacja zmienia się kompletnie. No zwłaszcza, że kiedy odbędą się kolejne wybory europejskie, no to jeśli nic się na Węgrzech nie zmieni, no to Fides też bardzo mocno osłabnie w parlamencie europejskim. No tak, tak. Będzie miał znacznie, znacznie mniejszą reprezentację, co też no, to, to będzie bardzo ciekawe obserwować, jak się ukształtuje ta, ta koniunktura tutaj w parlamencie europejskim, bo w porównaniu do poprzednich wyborów, kiedy mieliśmy taki zwrot w kierunku prawicy, no teraz mamy ciekawe tendencje, bo na przykład no, w Holandii wygrała partia taka lewicująca, no niby centrowa, ale taka bardziej w kierunku takiego liberalizmu, więc widać ten ruch z drugiej strony też, też się pojawia. No tak. Trochę to jest pewnie nie w smak Amerykanom, czy obecnym władzom Stanów Zjednoczonych, może źle się wyraziłem, nie chodzi to o Amerykanów wszystkich, tylko o obecne amerykańskie władze, no bo Donald Trump, czy inni politycy z jego otoczenia, czy, czy po prostu osoby z jego otoczenia, jak Elon Musk, no gdzieś tam wiązały nadzieję z tym, żeby tę Europę na taki skrajnie prawicowy kolor pomalować, a Węgry miały być tym jednym z najważniejszych przyczółków, taką bazą wypadową. Dużo się działo różnych rzeczy, łącznie z tym, że ta europejska odsłona konferencji SIPAC, takich naj, najbardziej zatwardziałych konserwatystów amerykańskich, no to ta europejska odnoga się po raz pierwszy odbyła w Budapeszcie i to Budapest był tutaj najważniejszym miejscem dla tego europejskiego SIPAC-u. E, to zaangażowanie administracji Trumpa ogromne w kampanię Fideszu, J.D. Vance na kilka dni przed wyborami wiceprezydent amerykański w Budapeszcie, występujący na wiecach, e, dzwoniący do Donalda Trumpa w trakcie takiego wystąpienia i Trump przez telefon chwalący Wiktora Orbana i nagle ten plan, mam wrażenie, amerykanom się zaczyna sypać, no bo to ten klocek najważniejszy, ta podstawa, na której budowali Węgry, wywraca się. Tak, tutaj Orban był zdecydowanym zwolennikiem Trumpa i jednym z takich filarów mm, takiej pro-Trumpskiej infrastruktury politycznej w Europie, ja bym powiedziała, no, jeszcze w dzień wyborów Trump pisał słowa wsparcia dla, dla, dla Orbana. No, ja sobie żartuję, że tutaj Trump był na tyle sfrustrowany wynikiem wyborczym, że skrytykował nie Orbana, tylko wierzył się na papieżu. tak. Ale. O no wyborach węgierskich mówić nie chciał prawie w ogóle. Mówić nie chciał prawie w ogóle, bo no Trump niechętnie mówi o swoich porażkach, a to jednak. Były wybory, do których amerykańska administracja no, podłączyła się, jawnie włączyła się w kampanię, no i przegrała. No tak, bo tutaj Donald Trump mówił bardzo jasno, jeśli Viktor Orban utrzyma się u władzy, to będą lukratywne umowy amerykańsko-węgierskie, a jeśli Viktor Orban władzę straci, to nie dość, że nie będzie nowych umów, to może jeszcze się jakieś dotychczas obowiązujące umowy zerwie. No to jest, to, to jest, no, to, to Trudno sobie wyobrazić bardziej otwartą ingerencję w, w wybory w jakimś kraju, jeśli się mówi, ci wygrają, to będzie więcej umów międzynarodowych korzystnych, ci wygrają drudzy, to, to ich nie będzie, albo nawet ich jeszcze jakieś skasujemy, co istnieją. E, tak, no, wiele się mówi o ingerencji Rosji w wybory europejskie, no, tylko że w przypadku Rosji mówimy o, raczej o takich działaniach jakby pod strukturą, czyli takich no, działaniach dezinformacyjnych, farmy troli, bardziej na takim poziomie. tak. Natomiast no, tutaj mamy jawną próbę yy, włączania się przez Stany Zjednoczone w poszczególne kampanie w Europie i, i wspieranie poszczególnych kandydatów. No. Tak też było z Karolem Nawrockim chociażby. No właśnie. ten W Polsce ten mechanizm zadziałał e, wsparcia Donalda Trumpa. Znaczy, To też oczywiście nie był jedyny powód, dla którego Karol Nawrocki te wybory wygrał. To doktoraty będą powstawały na temat tamtej kampanii wyborczej bez wątpienia. Być może już powstają, ale jestem pewny, że gdzieś powstają. E, ale na pewno to był jeden z czynników, to, to poparcie Donalda Trumpa, który wtedy był świeżo wybrany na fali, jeszcze zanim rozpętał kilka awantur międzynarodowych czy na wewnętrznej scenie amerykańskiej. No ale ten efekt Trumpa, się mam wrażenie, dość szybko wyczerpał, no bo już wybory kanadyjskie pokazały, że kogo Trump poparł, to ten przegrywa z Kretesem. Podobnie było na Węgrzech. Tak, tym bardziej, że tutaj Trump jawi się na świecie bardziej jako ten, który wywołuje problemy niż je naprawia. A jeśli cokolwiek naprawia, to tylko te problemy, które, które sam wywołał. No, ta siła Polityczna Trumpa, tak, ta siła wizerunkowa jego, no słabnie, bo, bo siłą rzecz widać, że tych sukcesów tam, gdzie one powinny zdaniem Trumpa być, no, no, no nie ma, a Trump jednak nie umie się przyznać do, do tego, że, że, że poniósł porażkę. I mam tu jeszcze taką ciekawą depeszę z ostatniej chwili, która właśnie się pojawiła w, w, w systemie agencyjnym. Trochę a propos tego, o czym rozmawialiśmy. Otóż premier Czech Andrzej Babisz zaprosił Petera Modiora do złożenia szybkiej wizyty w Pradze. Właściwie to zaoferował, żeby Praga była czwartym miejscem, które odwiedzi Peter Modior po Warszawie, w jednej Brukseli, żeby właśnie stolica Czech była, była kolejna. Czyli jednak ta, ten pragmatyzm może zwycięży w radzie. Tak, i to jest to, o czym mówiłam tutaj przed chwilą, że jednak zarówno Babisz, jak i Fico no, stawiają na tę współpracę, wiedzą, że no, tutaj się nie da, nie da więcej zrobić, tak, więc... Yy... Więc najlepsze, co oni mogą zrobić w tej sytuacji, to starać się no, przeciągnąć Madziara na swoją stronę w jakichś tam kluczowych sprawach, żeby no, chociażby w takich sprawach jak migracja, tak, jak bezpieczeństwo, żeby mieć ten lewar jakiejś roli w Brukseli, w takich sprawach zwłaszcza, gdzie Berlin czy, czy Paryż, czy, no nie wiem, chociażby Hiszpania, tak, będą miały inne zdanie, żeby jednak zbudować tę przeciwwagę, więc no, no, no to się wpisuje w, te, w to pragmatyczne podejście. No i ciekawe będzie, jak dalej będzie się rozwijała ta współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej, która no jednak siłą rzeczy została zmarginalizowana i my też mieliśmy w tym swój udział. To prawda. Że tutaj rząd Donalda Tuska bardziej stawiał na powrót do współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego, aniżeli nie czyli na, na V4. Zobaczymy jak to teraz się będzie rozwijało. Bardzo dziękuję Aleksandra Krzysztośek portal focuseurope.pl. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Dziękuję również. I państwu również dziękuję za uwagę Michał Strzałkowski, do usłyszenia. Świat w powiększeniu.